Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 23 Rozdział 11 Zagrodowiec daleko nas odwiódł, a oto szosa przez łęgi nadburzańskie prowadzi nas do Terespola. Na łęgach widać białe namioty, Okopy obozowe, tarcze, wytoczone armaty. Słychać gwar obcej rozmowy, która rozdziera powietrze i serce. I mogę spokojnie wysłuchać obcej najeźdźców rozmowy w Polsce i patrzeć na cudze wojska w naszej ziemi. Kusz na szosie wzbił się gęstą mgłą, poruszony kopytami, końmi i nogami żołnierzy. Twarze żołnierzy opalone, czarne, bez wszelkiego wyrazu. Ubiór ich upodobnił, zrównał. Nie masz w nich giętkiej wojskowej zgrabności w postawie i ruchach. Nie ma ognia uczuć i myśli we wzroku. Ułożeni i sztywni, ciężcy w ruchach, oczach blask niewolnika, mętny, niewyraźny. postępują w szeregach ku fortecy, śpiewając jedną z wojskowych piosneczek. Musztra skończyła się i żołnierzyska z radością idą na koszarowy wypoczynek. Jeżeli tylko pozwolą im wypocząć, bo mówią, że za kilka dni wystąpią w drogę nad Dunaj, gdzie rozpoczęła się walka Moskwy z Francją, Anglią i Turcją. Obawiają się przejścia Dunaju i wojny posuniętej na Podole, gdzie sprzysiężeni znaleźliby obszerne terytorium, z którego by mogli działać na Polskę i odciąć zabrane kraje kraje, bez których współdziałania nikt Moskwy zwyciężyć nie zdoła. One są jedyną podstawą, na której armie sprzymierzonych oparte mogą bezpiecznie i korzystnie zaczepić Moskwę. Za sobą bowiem mają obszerny, ludny, obfity kraj, który im może chleba i ludzi dostarczyć, a w razie przegranej dać prędki posiłek i punkt oporu. Kto chce Moskwę pokonać, powinien ją w walce osłabić. Nie może zaś tego inaczej dopiąć, jak jednym śmiałym rzutem w Polsce odciąć ją od carstwa i nie pozwolić Moskalom z niej użytkować. Strategiczne położenie Polski robi ją wrotami zachodu do Moskwy, jak i wrotami Moskwy na zachód. Stąd tylko prowadzona kampania może zadać stanowczy cios Olbrzymowi. Inne punkta moskiewskiego imperium nie mają tej ważności położenia. Zresztą jest to rzeczą niemałą, zyskać ludność kilkunastomilionową, dojrzałą do niepodległości i każdą wojnę w jej imię gotową przyjąć silnym współdziałaniem. Nie wiem, jaki kierunek w tej wojnie wezmą sprzymierzeni, ale jestem głęboko przekonany, że bez Polski nic Moskwie nie zrobią. Żołnierze i lud moskiewski ma takież instynktowe pojęcie. Mówią oni, że Francuzi niezawodnie zechcą zabrać polską ziemię i obawiają się wojny w tej stronie i powstania Polaków. Obecną kampanią uważa lud moskiewski jako prowadzoną za Polskę i tem swoim prostem, choć fałszywem mniemaniem, bo sprzysiężeni nie myślą o Polsce, doskonale i trafnie przetłumaczył niewyraźnie i do niczego prowadzące wyrzeczenie Francji, że prowadzi wojnę w obronie cywilizacji. Tak to rozumie i trafnie streścił i pojął tę wojnę lud moskiewski. Dziwi się, że sprzymierzeni dotąd nie wzięli się ku Polsce i koniecznie oczekuje wojny tutaj i wyprowadza z niej dla siebie złowrogie następstwa. To usposobienie może być wyeksploatowane na korzyść wolności, jeżeli sprzymierzeni odbiorą ludowi jego wiarę w carat, uderzając w jego słabą stronę, którą lud tak dobrze rozumie. Sprzymierzeni jednak, jakby umyślnie, pomijają Polskę i z punktu, który nie jest kluczem do Moskwy i niewiele dla niej znaczy, uderzyli na nią i skończą zapewne bez świetnych rezultatów, jak skończył Napoleon I, którego największym błędem było, że z Polski i Litwy nie utworzył niepodległego państwa i nie obrał jej za punkt wystąpienia i działania. Cywilizacja może tylko w Polsce być chronioną. Polska, jak była obroną chrześcijaństwa, tak dzisiaj jest obroną cywilizacji. Dopóki Polski nie ma, cywilizacja będzie wiecznie zagrożoną. Dobrze więc i trafnie i zgodnie z rzeczą pojął lud moskiewski, że wojna za cywilizacją nie może być wojną za Turcją, lecz za Polskę. Weszliśmy do Terespola. Miasteczko to małe siadło na łęgu pod bokiem fortecy. Nie muruje się, nie rozszerza, gdyż wie, że w razie wojny oblężenia i szturmu Mury jego rozsypią się w gruzy, a domy spłoną ogniem bomb i kartaczów. Domy rozrzucone, ulice napełnił lud wiejski, zebrany dla sprzedaży i kupna. Żydzi wszędzie i zawsze handlujący i żołdactwo, które pomaga ogólnemu ruchowi swoim, swoim kręceniem i wypatrywaniem, Niepilnych i nieostrożnych kupców Zaraz za Terespolem zaczynają się wały i przekopy brzeskiej fortecy Przeszliśmy przez jedną i drugą obronną linię Wały zielone błyszczą działami, bastiony i mury czerwono pomalowane dają jej groźny widok Uważają tę fortecę za jedną z silniejszych. Położenie jednak przystępne, dominowanie miejscowości zafortecznej nad jej platformą zdaje się ułatwiać oblężenie i pomimo mocnych fortyfikacji ziemnych szańców ułatwiać jej zdobycie. Drogi we fortecy wysadzone drzewami i utrzymywane porządnie i czysto, a na nich z rzadka pokazują się miejscowe damy, używając wieczornej przechadzki. Są to żony oficerów. Wystroiły się w batysty jedwabie. Oficerowie przy swoich połowicach. Dzieci i mamki dają widok cokolwiek dziwny we fortecy. Przechodząc Obok tych panów byliśmy ciągle zmuszani przez konwojnych do zdejmowania naszych rekrutskich czapek i tak prawie całą fortecę przeszliśmy z odkrytą głową, bo co krok napotykaliśmy jakiegoś oficera, majora lub pułkownika. Drobne jeszcze dzieciny ubrane w mundurkach także używają wieczornego ciepła. Są to kadeci, malcy, już wyuczone form wojskowych, postępują śmiało, sztywno jak żołnierze. W brzeskim korpusie kadetów jest dużo polskich dzieci. Zapominają tu ojczystej mowy, wychowywane od małoletności przez Moskali, wyradzają się i często przestają być Polakami. Dziwi mnie, iż między nami znajdują się ludzie, ludzie, którzy starają się o przyjęcie swoich dzieci do moskiewskich korpusów Sumienie tych ojców jest ciężko obwinione przed Bogiem i Polską Przed Bogiem, bo zapominają swej wiary Przed Polską, bo zapominają swej mowy, obyczaju i języka Fortyfikacje Bóg rozdziela na dwie połowy. Muchawiec łączy się z nim w obrębie tychże fortyfikacji. Most żelazny, wiszący i ozdobny przeprowadził nas w drugą połowę twierdzy. Tu znajdują się koszary, budynki szpitalne, cerkwie kopulaste i tworzą jakby miasto na placach pusto. Nie ożywia ich ani odgłos bębnów i karabinów, ani szare postacie żołnierzy i oficerów. Na tę wojnę rozkazano, żeby oficerowie dla niepoznania nosili płaszcze żołnierzy. Kancelaria znajduje się w jednym skrzydle koszarowym. Postawili nas szeregiem przed kancelarią i kazali czekać na kapitana Kaugina. Wyszedł, przeszedł przed szeregiem Obejrzał i kazał żołnierzom Zrewidować nasze rańce I obejrzeć i sprawdzić Czy wszystkie skarbowe rzeczy posiadamy Po skończonej rewizji zapytał się Kto z was jest giler? Ja odpowiedziałem Za politykę idziesz do wojska Odrzekł Ach ty, mużik, chłopie, po co się zajmowałeś polityką? Dworzaninowi, szlachcicowi, to jeszcze rzecz do wybaczenia. Ale tobie, muziku po co się było mieszać w nieswoje rzeczy? Trzeba wiedzieć dla zrozumienia tej grzecznej przemowy, że nie mam szczęścia należeć do szlachetnie urodzonych. I tym właśnie stary kapitan został zdziwiony, któremu przez głowę nie mogło przejść, jak mieszczanin lub chłop śmie lub może zajmować się sprawami politycznymi swego narodu. Popatrzał na mnie z góry, z pogardą i oddzieliwszy od reszty rekrutów, kazał poprowadzić do ostrogu. Więzienia Dwaj żołnierze poprowadzili mnie przez drugą połowę twierdzy Obszerna Na wałach, plantacjach pracowali w kajdanach aresztanci Wygolone głowy, kurtki z szarego i czarnego sukna Tak, że jeden rękaw i połowa pleców szara, druga czarna Czapki okrągłe, także dwukolorowe Okropne te postacie, oszpecone zbrodnią, znękane pracą, zniecierpliwione niewolą, stanowią prawie połowę ludności fortecznej. Aresztanckie roty znajdują się prawie w każdej fortecy. Robota tu trudna, bicie częste, niewola wielka robi to, iż aresztanci wolą karę katordii syberyjskiej, jak karę robót fortecznych. Przeszedłem bramę, most, wały i jestem już za fortecą. Na wyniesionym i otwartym miejscu ćwierćmili za twierdzą stoi miasto Brześć Litewski. Do niego mnie prowadzili. W czasie budowania fortecy miasto z dawnej posady nad Bugiem i Muchawcem Przeniesione zostało na dzisiejsze miejsce. Bóg podżyna pagórek, na którym go zbudowano. Więzienie Ostruk jest największą budową miasta, które dla podróżnego nic w sobie nie ma ciekawego. Domy nowe, ulice szerokie i puste. Ludzi mało na ulicach. Widziałem, przeszedłem przez nie, prawie niepostrzeżony. Stanąłem przed więzieniem, żołnierze zadzwonili, drzwi się otworzyły i wyszedł dozorca. Przeczytał kartkę, kazał mi wejść, przestąpiłem próg i wkrótce usłyszałem za sobą zamykającą się furtkę bramy. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna